Na audycję Fuzja Smaków zaprasza Filip Brudny i Piotr Kaciuba. Witamy serdecznie w kolejnym programie. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa sałatkę. E, będzie to e, sałatka Celesław ze smażonym tofu. Jakie składniki są potrzebne? Potrzebujemy tofu, 400 gram, Proporcje dla 4 osób, czyli potrzebujemy no, 100 gram tofu na jedną osobę, dwie marchewki, dwie szklanki kapusty białej, dwie szklanki kapusty czerwonej, dwie małe papryczki, mogą to być czerwone. Jakieś mogą... ostre papryczki? Nie, nie, nie, to jest zwykła nasza słodka papryka, mhm. z tym, że może to być papryka trzy kolory, może być żółta, zielona, czerwona, no oczywiście, można sobie wymieszać. Dwie szklanki kiełków sojowych, jedna cebulka, liście kolendry. Ważne, żeby to była świeża kolendra, niesuszona. No i oczywiście sos, który przyrządzimy tutaj z limonki i z czosku. Czyli składniki, jak Państwo słyszeli, szeroko dostępne i raczej w każdym sklepie będzie można je nabyć. Set tofu kroimy w kostkę, mniej więcej obok 1,5 cm. Tofu najlepiej smażymy, wrzucając go na bardzo rozgrzany, gorący tłuszcz, głęboki oczywiście. Wyławiamy, otuszczamy na ręczniku papierowym. Wszystkie składniki sałatki mieszamy, na górę wykładamy sertofu no i przygotowujemy sos z limonki wyciskamy limonkę lub kilka limonek w zależności od tego ile potrzebujemy sosu troszkę czosku do smaku. Oczywiście można zaostrzyć jeszcze pieprzem. Polewamy takim sosem naszą sałatkę. Może posłużyć to jako samodzielne danie lub jako dodatek również do innych dań głównych. A jeżeli chodzi o ser tofu, z jakiego kraju on się wywodzi, z jakiej kuchni? Jest to kuchnia dalekiego wschodu. Szczególnie wykorzystywany właśnie jest w Japonii, w Chinach i innych krajach azjatyckich. A jeżeli moglibyśmy porównać tofu właśnie do jakiegokolwiek sera bardziej popularnego, jeżeli chodzi o naszą kuchnię i o kuchnię na przykład włoską, która jest bardzo to do jakiego sera on konsystencją jest podobny? Do żadnego. Aha, czyli ten ser jest bardzo wyjątkowy. A jak on smakuje? Jest to ser sojowy, z mleka sojowego. Jest to bardzo zdrowy ser, mleko sojowe i ser z niego wykonany. dostarcza nam tyle samo białka, które jest nam potrzebne, co zwykłe mięso. Także jest to bardzo dobry zamiennik. A ja myślę, że to danie będzie smakować wszystkim tym, którzy lubią lekkie i łatwe do przyrządzenia sałatki, a mają już dość klasycznej sałatki greckiej. Dla wszystkich z Państwa, którzy jeszcze nie zapisali sobie składników naszej sałatki, podaję jeszcze raz. 400 g tofu, dwie marchewki, dwie szklanki poszatkowanej kapusty białej i dwie szklanki poszatkowanej kapusty czerwonej, dwie szklanki kiełków soi, dwie lub trzy pokrojone w paseczki różnokolorowe papryki, jedną pokrojoną cebulkę, tutaj do wyboru białą lub czerwoną, świeże liście kolendry oraz do przygotowania sosu, tak około trzech limonek i kilka ząbków cząstku. Sałatkę oczywiście przygotujemy w najprostszy możliwy sposób, wszystko wrzucamy do jednej miseczki, Mieszamy, na wierzchładziemy usmażony sertofu, a później polewamy wszystko aromatycznym sosem z limonki i czosnku. Sertofu, który stanowi takie urozmaicenie naszej dzisiejszej potrawy. Został wynaleziony w Chinach w 164 roku naszej ery przez Liu Anna. Jak wspominał nasz zaprzyjaźniony szef kuchni, jest to produkt bardzo zdrowy. Stanowi substytut mięsa dla wegetarian, ale jest również doskonałym składnikiem diety dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym cholesterolem. Jeżeli chodzi o kuchnię chińską, z której składnik naszej sałatki się wywodzi. Jest to najbardziej różnorodna z azjatyckich kuchni, co jak łatwo się domyślić wynika z natury tego kraju, ogromnej wielkości, zróżnicowania klimatycznego, a nawet kulturowego. Ciężko jest mówić o jednej kuchni chińskiej, ponieważ różnią się one w zależności od regionu. Najczęściej wyróżniamy cztery najistotniejsze kuchnie – syczuańską, szanghajską, kantońską i pekińską. Najbardziej znana w Polsce wydaje się być kuchnia syczuańska. Jest ona bardzo charakterystyczna, a to z powodu powszechnego użycia bardzo ostrej przyprawy, a mianowicie pieprzu syczuańskiego. Pieprz ten bywa za ostry nawet dla wielbicieli najbardziej ognistych smaków. Dodatkowo poza pieprzem potrawy syczuańskie często zawierają papryczki chili. Kuchnia syczuańska to także smak imbiru, czosnku, cebuli oraz kolendry. Sztuka kulinarna jest w tym rejonie bardzo dobrze rozwinięta, a obróbka potraw odbywa się przez suszenie, solenie i marynowanie na najróżniejsze Sposoby. Bogactwo dopełnia łączenie w potrawach wszystkich pięciu smaków: słodkiego, kwaśnego, ostrego, słonego i gorzkiego. Najczęstszy sposób przygotowań dań to bardzo szybkie smażenie włoku. Kolejną odmianą kuchni chińskiej jest kuchnia szanghajska. Stosuje się tu dużo czosnku, a potrawy są bardziej tłuste niż w pozostałych odmianach, co zapewne jest bliższe Polakom. Do gotowania używa się wina i octu ryżowego, które to nadają daniom charakterystyczny smak. Kuchnia szanghajska z powodu położenia geograficznego korzysta z obfitości owoców morza i ryb, które to najczęściej gotuje się na parze. W odróżnieniu od pozostałych rejonów Chin, do potraw używa się częściej makaronów niż ryżu. Kuchnia kantońska uchodzi za najlepszą kuchnię w Chinach, a być może i w całej Azji. Jest pozbawiona tłuszczu, a także oszczędna w przyprawach, dzięki czemu pozwala na delektowanie się smakiem składników potraw. Przyprawy, mimo iż oszczędnie używane, są jednak bardzo istotne, a najważniejszą z nich jest sos sojowy. Używa się także sosu ostrygowego, imbiru oraz czosnku, a potrawy przygotowuje się poprzez duszenie, przypiekanie lub gotowanie na parze. Ostatnią wyróżnioną kuchnię chińską jest kuchnia pekińska. Jest to kuchnia stolicy, co nie pozostaje bez wpływu na jej różnorodność i bogactwo. Jej źródeł należy poszukiwać w chińskim muzułmanizmie, a także w tradycji dworu cesarskiego. Popularny w tej kuchni jest makaron oraz polewanie potraw sosami. Najczęściej używane mięsa to baranina, jagnięcina i drób. W kuchni pekińskiej korzysta się także z owoców morza, głównie krabów i krewetek. Tak jak w całych Chinach, do przyprawiania używa się pieprzu, imbiru i octu ryżowego. Najbardziej znanym daniem tej kuchni jest oczywiście kaczka po jeżeli mówimy o popularnych w Chinach napojach, to oczywiście najpopularniejsza jest herbata, będąca częścią chińskiej tradycji. W zależności od regionów pije się herbatę pu -er, zieloną czy jaśminową. Inne popularne napoje to chińskie piwo, które jest dużo słabsze od polskiego, a także ryżowe wino. Sałatka, której przepis dziś prezentowaliśmy, zawiera orientalny ser, a także składniki szeroko dostępne w Europie. Jest to kolejny przykład na to, jakie możliwości zarówno smakowe, jak i zdrowotne daje Kuchnia Fusion, o której w naszym programie mówimy. Jak zwykle zachęcam do mieszania smaków, do przyrządzania potraw, które dla Państwa prezentujemy. Żegna się z Państwem Filip Brudny życząc smacznego. Do usłyszenia w kolejnym programie. Była to audycja Fuzja Smaków. Na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień.